Faza pierwsza. Każde zdanie w pierwszej fazie zostanie przetłumaczone maszynie wirtualnej w sieci. Zatem zdanie to będzie przetłumaczone mechanicznie za pomocą translatorów różnych firm.